Zaczynamy przedział rozmów. Dobry. Dzień. A pan co? Siadaj. No siadam, siadam. Taki pan uśmiechnięto ducha do ucha, jakby zieloną kartę do Stanów wylosował. Ech, to w swoim czasie. Jeszcze się wstrzymam chwilę. Zostanę u nas na euro. Ale syfu to chyba będzie co niemiara. Ani by USA do taki raj. Tam to jeszcze gorzej. Ta kampania prezydentka trwa cały czas. Romney, Obama, Tak. Tak, tam, ten Romney to tam aferę miał, nie wiem, czy pan słyszał ostatnio. Woził psa samochodem. Na tym ćwierkadle pisali tym, no, to. Twitterze, -twi o. A, no Twitter, ale że co? Właściwie, że co? Że psa samochodem wozi ta afera? Prezydent psa mieć nie może, to cioba mama ma swojego i nawet ten pies ma swoją stronę internetową. Tak, ale on go woził na dachu, w takim pudle. Psa w pudle woził. I to jest takie naganne. Ci od tego ciemnego to się z niego śmieli nawet. Niby nie naganne, zwłaszcza jak teraz odkryli, że Obama sam nie lepszy. Nie rozumiem. Jego pies ma stronę internetową i pewnie karmę ze szczęśliwych krów, a pan go jeszcze porównujesz do faceta, który w trumnie na dachu psa woził. W ogóle zawracanie głowy kijem Wisły. No no, to przygotuj się na, pan na szok, bo Obama to psa zamiast wozić, to jad Ale co? No normalnie wiesz pan, że to Obama to Amerykanie, dziada pradziada, tam czcinka i te sprawy. No i jak był na wycieczce w wieku 6 lat, gdzieś tam w jakimś swoim kraju, to, to jadł psieniny. Ech, to kryzys dopada każdego. Świat szedł na Obamów i Romnejów. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Przedział.niwki.net Pisząc bez polskich znaczków.